Z żeglownością Wisły jest gorzej niż słabo, więc widoku żagli między stałecznymi mostami niestety warszawianie raczej nie uświadczą. Co nie oznacza, że w naszym mieście nie ma żeglarzy. Są i skoro nie mają gdzie tutaj pływać, to prężnie działają na innych polach w celu integracji środowiska wodniaków. By miłośnikom wiatru w żaglach zapewnić odpowiednią dawkę wrażeń, także poza sezonem żeglarskim, już niedługo na ekranie jednego z warszawskich kin, rejsy, podróże i wyprawy. Małe i duże, swojskie i egzotyczne, historyczne i współczesne, czyli jednym zdaniem, Przegląd filmów żeglarskich jacht, Film 2012. O samym przeglądzie i o filmach podczas niego prezentowanych w Radio Plus Warszawa będę rozmawiał z państwa i moim gościem Andrzejem Minkiewiczem, organizatorem festiwalu. Paweł Krzemiński, witam we wszystkich stronach Warszawy. Dobry wieczór. Zapraszam już za parę minut. Paweł Krzemiński, witam raz jeszcze państwa i moim gościem. Dzisiaj jest Andrzej Minkiewicz, organizator Przeglądu Filmów Żeglarskich Yacht Film 2012. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Czy warszawianie mają gdzie żeglować? Paradoksalnie mają. No, oczywiście jest już niespływalna kompletnie Wisła, która kiedyś była żeglowną rzeką i trzeba wspomnieć, że jeszcze w latach 60. odbywały się regaty Omek, czyli takich najpopularniejszych odkrytopogładowych łodzi po Wiśle między mostami. Także spacerowicze wzdłuż brzegów mogli naprawdę podziwiać jeszcze żagle nawet na Wiśle. No i oczywiście jest jeszcze Zalew Zegrzyński niedaleko. Także jeżeli ktoś naprawdę jest napalony na to, to zawsze sobie coś znajdzie. Parę lat temu chyba to było w 2009 roku, aż mi coś zagrało w sercu, kiedy jadąc przez Wisłę zobaczyłem żaglówkę zacumowaną przy brzegu. To rzeczywiście jest taki tęskny widok. W Warszawie teraz już absolutnie, nie powiem, że nie codzienny, ale wyjątkowy nawet. Wyjątkowy, mało realny i rzadko Spotykany. Jeszcze od wielkiego dzwonu jakaś żaglówka przebije się na tą Wisłę, tymi żaglami trochę tutaj powietrze zamiesza i to wszystko. Przy obecnym poziomie Wisły to chyba już w ogóle niemożliwe. Nie, raczej nie. A na Zalewie Zagrzyńskim sporo żeglarzy? Tak, jak co roku. Sporo żeglarzy, sporo wodniaków. W upalne letnie weekendy naprawdę jest to miejsce, gdzie nawet czasami wydaje się, że trochę tych żagli jest aż za dużo. Ile trwa sezon żaglarski? Dla jednych trwa tydzień w ciągu roku, dla innych trwa bardzo długo. Jedno z kilku ostatnich zakończeń sezonu żeglarskiego było w ostatni weekend na Mazurach w porcie nad Jeziorem Niskim, także część wodniaków i żeglarzy tam kończyło tegoroczny sezon. No można powiedzieć, że praktycznie już on się skończył. A dla tych, którzy mają żagle w sercu to trwa rozumiem cały rok? Dla tych, którzy mają żagle w sercu, trwa cały rok i jak się kończy jeden sezon, to zaczynają myśleć, jak przetrwać ten zimowy okres do wiosny, kiedy znowu będzie można nie tylko myśleć i marzyć, ale coś z tym zrobić. A czy jest jakiś ersatz? Coś zastępczego dla żeglarzy? No dajmy na to, nie wiem, kajaki, wieszlarstwo, bo widzę na Wiśle, no czasami pływają, no też już teraz mniej. To warszawskie towarzystwo wieszlarskie, nie wiem, czy się przestraszyło płytkiej Wisły, czy może nie domaga, czy może ma inne metody szkolenia, ale już nie tak często. A żeglarze jak sobie radzą z tym zimowym, martwym porą. radzą sobie w najróżniejszy sposób czy to dyskutując o tematach żeglarskich na forach internetowych czy spotykając się w miejscach typowo żeglarskich które również w Warszawie są i organizując tawerny, tawerny takie tak. organizując spotkania Warto powiedzieć, że warszawskie środowisko żeglarskie jest dosyć silne i tak nieformalnie, ale mocno zorganizowane i w jednej z organizujemy praktycznie co tydzień spotkania, pokazy slajdów, pokazy filmów, pokazy zdjęć opowieści o morskich rejsach, o morskich, nie tylko morskich, ale jeśli ktoś coś ciekawego zrobił, fajny rejs, gdzieś fajnie popłynął, czy to ma łódką na morze, czy... Łódką po Wiśle, do Gdańska z Zegrza, jest o czym opowiadać, inni chętnie tego słuchają, przychodzą, także są okazje, żeby tą zimę przetrwać i żeby nie zatracić tego żeglarskiego ducha, który jeszcze z lata siedzi w ludziach. Andrzej Minkiewicz, organizator przeglądu filmów żeglarskich Jacht Film 2012, jest Państwa i moim gościem, za kilka minut już o samym przeglądzie filmów, ale także o tym, czy Warszawa jest miastem portowym. Andrzej Minkiewicz, organizator przeglądu filmów żeglarskich Jacht Film 2012, jest z państwa i moim gościem. Wracamy do pytania, które postawiłem kilka minut temu, czy Warszawa jest miastem portowym, czy za takie <śmiech> można je uznać. No, no jest bo te... skoro tawerny, prawda, Ta, no to są tawerny, to się, tawerny, czy są się porty. miastem portowym. Jak jest woda, to jakieś porty gdzieś zawsze w pobliżu będą, prawda? I jest port Czerniakowski, który no niestety ostatniego lata przy tym stanie wody, który był w Wiśle, to bardziej był portem bagiennym niż wodnym. Łódki, które tam stały to w połowie kadłuby miały wyciągnięte na piasek. Czy Czyli to tak jest jak port jak morze, morze Kaspijskie, tak? jak Morze Kaspijskie. Czy to jest port taki w znaczeniu takiego fajnego miejsca, gdzie się coś dzieje, gdzie przypływają, odpływają statki, jachty, łodzie? Trudno powiedzieć. No, jakiś port to jest. Jest jeszcze port praski, ale chyba w jeszcze gorszym stanie tak, niż ten Czarnogórski nie ma. On nie ma charakteru, poza że to jest basen z wodą obetonowany, to charakteru takiego portu w wyobrażeniu kogoś, kto się fascynuje żeglarstwem, czy lubi, to nie jest taki port, nie. to nie jest takie miejsce. No ale tawerny są, to w takim razie można powiedzieć, że już przynajmniej jakiś element miasta portowego jest i być może do tawern doszlusują kiedyś i porty. A czy jest szansa na to, żeby, czy przez regulację koryta Wisły, chociaż tutaj pewnie od razu ekologowie podniosą larum, miasto miało przynajmniej jakiś odcinek żeglowny dla łodzi napędzanych siłą wiatru. Nie jestem ekspertem hydrologicznym Wiem natomiast, że koryto rzeki Wisły w granicach miasta Warszawy jest silnie ograniczone wszystkimi zabudowaniami, które są. Także poszerzać tego na pewno się nie da. Wiem również, że przez ostatnich kilkadziesiąt lat w wyniku pogłębiania rzeki, w wyniku wybierania piasku do celów budowlanych i innych przemysłowych, koryto Wisły w granicach miasta Warszawy obniżyło się o prawie 2 metry. Brzmi niewiarygodnie, ale faktycznie tak jest. W związku z tym ta ilość wody płynie, tylko ona płynie głębiej, nie szerzej. To teoretycznie właściwie żaglówki powinny mieć lepiej, bo przecież ten kil, którego nie mają zwykłe małe łodzie, dla żaglówek jest niezbędny. Tak. Więc również głębsza woda jest potrzebna. Niby tak, ale jest wiele progów kamiennych, wiele gruzowisk, które ograniczają skutecznie możliwość przepłynięcia. Praktycznie teraz chyba nie ma możliwości, żeby przepłynąć przez kanał żerański, przez śluzę na Żeraniu, na Wisłę, wyjść normalnie na rzekę, dlatego że akurat w tych granicach są wystające na powierzchnię kamienie. No i tego już żadna łódka nie przebrnie. Ale kanał żerański już jest żeglowny. Kanał żerański tak, no z tym, że jest to kanał ograniczony drzewami, nie ma tam wiatru. To jest kanał bardziej spacerowy, taki dla kajaków, dla rowerów wodnych. Aha, trzeba I dmuchać. To jest fajne miejsce, tak, trzeba dmuchać, tak. Tak, tak. To teraz wypłyńmy na szersze wody za sprawą mm. festiwalu, a właściwie przeglądu filmów żeglarskich z Film 2012, którego jest pan organizatorem. To już nie pierwsza edycja tak. tego festiwalu. jaką się plasuje w tym środowisku żeglarzy? Jest zainteresowanie? To jest niesamowita historia, bo pomysł w ogóle zorganizowania takiej imprezy pod hasłem przegląd filmów żeglarskich przyszedł mi do głowy. Trzy lata temu. Chodziłem wtedy na takie imprezy jak przeglądy filmów górskich, które się odbywały. Też chodziłem. I stwierdziłem, że jest to na tyle coś fajnego, że skoro środowisko górskie tak chętnie przychodzi do kina, jest w stanie wysiedzieć, oglądając filmy parę ładnych godzin czy cały dzień w kinie. Mimo, że w Warszawie nie ma się gdzie wspinać. Mimo, że się nie Chyba, ma gdzie że wspinać, <głos> Mając tego Friday, jest fajna atmosfera, to dlaczego nie ma takiej imprezy o charakterze żeglarskim? Zacząłem szukać. Ten pomysł zaczął we mnie siedzieć, drążyć, zaczął mnie gnębić. I zacząłem szukać to, gdyby taki przegląd zorganizować, to co na nim pokazać? A jakie były wyniki poszukiwań? O tym za parę minut. Państwa i moim gościem jest Andrzej Minkiewicz, organizator przeglądu filmów żeglarskich, jak film 2012. Mm -hmm. Sezon żeglarski już zamknięty od paru tygodni i nie ma się czemu dziwić, bo pogoda raczej nie nastraja do rejsów pod żaglami. Dla zwaknionych szumu wiatru w olinowaniu będzie okazja jednak, by zaspokoić tęsknotę za halsowaniem. W listopadzie jedno z warszawskich kin gościć będzie przegląd filmów żeglarskich Jacht Film 2012. O programie przeglądu oraz o słynnych żeglarzach i rejsach rozmawiam w Radiu Plus Warszawa z Państwa i moim gościem Andrzejem Minkiewiczem, organizatorem festiwalu Paweł Krzemiński. Zapraszam ponownie za kilka Andrzej Minkiewicz, organizator przeglądu filmów żeglarskich jacht Film 2012, jest Państwa i moim gościem, no i doszliśmy do tego, że tenże festiwal zaczął kiełkować, tenże przegląd filmów i wykiełkował. Tak, on wykiełkował po raz pierwszy rok temu w listopadzie. Odbyła się dwudniowa impreza również w kinie Wisła, na której pokazaliśmy kilkanaście filmów dokumentalnych z historii polskiego i światowego żeglarstwa. Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem i naprawdę z bardzo fajną reakcją widzów i wszystkich organizatorów, patronów i sponsorów. Głównym pytaniem po zeszłorocznej imprezie było do mnie to czy będziesz miał co pokazać za rok. Bo jak zacząłem myśleć w ogóle o tej jeszcze ubiegłorocznej imprezie, to myślałem, co pokazać, skąd znaleźć te filmy. Nie chodziło mi o filmy typu Piraci z Karaibów, tylko faktycznie filmy pokazujące historię, czy w ogóle żeglarstwo. Szukałem po świecie, szukałem w archiwach telewizji polskiej, filmoteki narodowej, wytwórni filmów dokumentalnych, przegrzebałem ich archiwa dokumentnie i udało się trochę materiału ciekawego zebrać. Okazało się, że tego materiału na świecie jest w ogóle jeszcze więcej, tylko kwestia dotarcia. No tak, ale mamy jeszcze przecież nie tylko Piratów z Karaibów, czy jakieś inne filmy Płaszcza i Szpady, które umiejscowione są na właśnie pirackich w okolicach. Okrętach. Tak, na Pirackich Okrętach. No ale chociażby przecież film Oscarowy, Wyprawa Kontiki. Tak, i ten film w ubiegłym roku również był pokazany. Jest to bardzo dobry film, zresztą unikalny, bo w 47 roku nakręcony z takiej wyprawy, gdzie w tamtych latach trudno było po pierwsze nawet o kamerę zdjęciową, a po drugie, żeby ją wziąć na tratwę i płynąć przez Pacyfik, to jest w ogóle niewiarygodna historia. Film, który zdobył Oscara potem i ten film pokazaliśmy w zeszłym roku. Mogę się pochwalić, że w ubiegłym roku również Odbyła się premiera filmu o żaglowcu Kruzensztern nakręconego kilka lat temu. To taki e... radziecki jeszcze odpowiednik naszego Daru Pomorza, czy tak, Daru Młodzieży. Tak, tak. On no, pływa... Piękny żaglowiec. Piękny żaglowiec, pływa, szkoli rosyjską młodzież do celów potem pracy we flocie rybackiej. Polska ekipa filmowa popłynęła z nimi na półtorej miesiąca na rejs dookoła Europy. Nakręcili piękny dokument, w zeszłym roku była premiera tego filmu. Nie powiem, że było owacje nastojące, ale burza braw na koniec była i to było dla mnie podsumowanie całej imprezy, że warto dalej to robić, warto dalej się tym zajmować. To w takim razie, jeżeli co dalej, to powiedzmy o tym, co w tym roku. W tym roku będzie to już druga edycja tego przeglądu. Rok pracy za mną z wyszukiwaniem filmów, robieniem selekcji, ustalaniem programu i mogę powiedzieć, że... Będzie w tym roku pokazanych znowu kilkanaście filmów. Znowu to będą dwa dni w kinie Wisła podzielone na trzy bloki filmowe. Dwa w sobotę i jeden w niedzielę. A data? 24-25 listopada, kino Wisło, Warszawa. Zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych. W programie tegorocznego przeglądu znalazły się i znowu archiwalne filmy dokumentalne polskie, jak i sporo filmów, które udało się ściągnąć za granicy. O różnych ciekawych wydarzeniach z historii również światowego żeglarstwa. Jeśli miałbym opowiedzieć o kilku filmach, które moim zdaniem są najbardziej wartościowe, to złe słowo, ale najciekawsze, które w mojej opinii są takimi kamieniami całego przeglądu, to jest na pewno film... Właśnie, to w tym momencie przerwę, żeby mógł tajemnicy owiać te filmy ale nie na długo, bo wracamy za kilka minut i o konkretnych tytułach opowiemy. A właściwie zrobi to Państwa i mój gość Andrzej Minkiewicz, organizator przeglądu filmów żeglarskich Jacht Film 2012. Andrzej Minkiewicz, organizator przeglądu filmów żaglarskich Jacht Film 2012, jest Państwa i moim gościem. Przypomnę to, co już powiedzieliśmy tutaj, że ten przegląd 24 i 25 listopada w kinie Wisła. I zaczęliśmy rozmawiać o filmach, już konkretnych tytułach, które tam się pojawią. Mnie najbardziej zainteresował z tych propozycji, które zdążyłem zobaczyć na stronie internetowej jachtfilm.pl. Film o Karolu Olgierdzie Borchardzie, legendarnym pisarzu, ale i marynarzu przede wszystkim. A dlaczego pisarzu? Dlatego, że napisał trylog morską, która, można powiedzieć, jest lekturą obowiązkową dla każdego młodego, ale i również dorosłego człowieka. Chociażby jeden z tych tytułów wymienię, znaczy kapitan, książkę, którą ponad 10 razy przeczytałem. Więc postać to rzeczywiście legendarna, bo pisał fantastycznym językiem i też oddawał tego ducha żeglarstwa. Niesamowicie. Tak, to prawda. Film ma pełny tytuł Karol Olgerd Borchardt, kapitan własnej duszy. Jest to o tyle wyjątkowy film, że realizacja tego filmu trwała prawie 40 lat. Zaczęła się w 1974 roku, gdański dokumentalista, filmowiec i żeglarz oczywiście, Michał Dąbrowski nagrywał w domu kapitana Borcharda na Kamiennej Górze w Gdyni rozmowy z nim o początkach floty morskiej, o początkach szkoły morskiej w trzewie, o jego przeżyciach wojennych, o jego tułaczce trochę po świecie i po Europie w wyniku zawirowań wojennych. No i też Potem... o spotkaniu z kapitanem Stankiewiczem przecież. O, ka tak, o, tak. o kapitanie Stankiewiczu, z którym pływał jeszcze w czasie wojny, który zginął w rejsie statku Piłsudski, któremu Borchard na jego grobie obiecał, że napisze o nim książkę. Potem na wiele lat realizacja filmu o Borchardzie z różnych powodów została przerwana i dzięki wsparciu Akademii Morskiej w Gdyni została ukończona w ubiegłym roku. Jest to film wspomnieniowy, jest to film, który jest pewnego rodzaju wywiadem z kapitanem. Jest to wielka opowieść o początkach Polski na morzu. Wyjątkowy, unikalny dokument, wyjątkowe, unikalne zdjęcia. Każdy, kto pamięta książkę znaczy kapitan, faktycznie ten film powinien obejrzeć. Co jeszcze zobaczymy? O kluczowych filmach, o filmach, które moim zdaniem są najciekawsze, czy które są takimi kamieniami całego przeglądu, powiem parę zdań. Przede wszystkim film o rejsie jachtu Śmiały z 1966 roku dookoła Ameryki Południowej. Pierwsza polska duża, daleka wyprawa żeglarsko-naukowa pod komendą legendarnego już kapitana Bolesława Kowalskiego. Warto wspomnieć, że w załodze był Ludomir Mączka, znany potem samotnik żeglarz, czy kapitan Krzysztof Baranowski, nazwisko, które znają wszyscy praktycznie. To jest bardzo ciekawa historia. W tym rejsie wziął udział jako kucharz, czyli kuk. Miał patent kapitański, natomiast załoga już wcześniej była obsadzona i była to dla niego jedyna szansa, żeby na taki rejs popłynąć. Był tak zdeterminowany, tak chciał na tym w tym rejsie wziąć udział, że popłynął. Potem powstała książka kapitana Baranowskiego, kapitan kuk również o tym rejsie. Czy sprawdził się jako kucharz? Sprawdził się załoga przeżyła? Wiem, że przez jakiś czas kukował na jachcie. Dobrze, zostawmy sprawę. Co jeszcze zobaczymy? Krainy i gorące i zimne. Bardzo ciekawy film z 72 roku pod tytułem Podróż Damienem o rejsie dwóch młodych Francuzów na 10-metrowym jachcie do Antarktyki. Dwóch francuskich nastolatków w 69 roku buduje 10-metrowy jacht. Postanawiają płynąć dookoła świata. Cała podróż zajmuje im 5 lat. Z tej podróży wychodzą jako dojrzali, doświadczeni przez życie mężczyźni. Dwa razy płyną na Antarktykę. Za pierwszym razem dostają w tyłek tak, że ledwo uchodzą z życiem. Płyną po raz drugi już z kamerą filmową. I ten film Podróż Damienem jest właśnie o tej drugiej podróży na Antarktykę. Piękne zdjęcia, piękna poetycka opowieść. Film, który będzie pokazany tylko raz, tylko na tym przeglądzie. Nie ma polskiej wersji. To będzie unikalny pokaz tego filmu, przynajmniej na razie. To na koniec w takim razie coś na rozgrzewkę, bo porę roku już mamy taką dosyć chłodną, więc wyprawa na Antarktydę może jeszcze niektórym kości zmrozić. Zostańmy z czymś, co nas rozgrzeje. I trochę inne klimaty. Jednym z filmów nie morskich, ale takich bardziej swojskich, mazurskich, letnich, wesołych jest film Biegnąc po falach. Film o Mazurach końca lat 80. czyli Mazurach jakich już nie ma. O Mikołajkach, o jachtach biegnąca po falach, Arabella opowiada wieloletnia szefowa wioski żeglarskiej w Mikołajkach, pani Kazimiera Komosa. Ramblery, Omegi, Wenuski, Oriony to są klimaty, które zobaczymy w tym filmie. Rozumiem, Wszyscy że na... żeglarze wiedzą o czym mowa. Bo żeglarze ja wiedzą na pewno o czym mowa, na pewno wielu z nich oglądając ten film. Film, e, łeska wzruszenia na pewno się pojawi. Czy na przeglądzie filmów oprócz samych obrazów, które będzie można zobaczyć na ekranie, jeszcze coś czeka widzów? Tak, na pewno czeka wiele atrakcji. Przede wszystkim atrakcją samą w sobie są prowadzący, czyli kapitan Janusz Zbierajewski i redaktor Andrzej Aradomiński. Dwóch największych gadułów, których znam z olbrzymim poczuciem humoru, z olbrzymią wiedzą na temat historii żeglarstwa, sami w sobie są wielką atrakcją. Poza tym mnóstwo nagród od sponsorów i partnerów dla naszych widzów, czyli konkursy wiedzy o tematyce żeglarskiej, o prezentowanych filmach i na pewno również z tego powodu warto się wybrać. Dodam tylko, że Radio Plus Warszawa jest również patronem medialnym wydarzenia, którym jest przegląd filmów żeglarskich Jacht Film 2012. Bardzo dziękuję, zapraszamy, tym bardziej gorąco, ja sam czuję się zachęcony. Przypomnę, że przegląd filmów żeglarskich Jacht Film 2012, 24 i 25 listopada w kinie Wisła. A Państwa i moim gościem był jego organizator Andrzej Minkiewicz. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu. Paweł Krzemieński kłania się nisko, do usłyszenia.